Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co morocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanymblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście.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 Tak, to naprawdę fantastyczny podcast, a on nas nie przetrzymuje. No. Jesteśmy przetrzymywani przez szaleńca. Co? Nie, ale poważnie, witać e, kimkolwiek jesteście. Nie wiem ile wam ta, was tam jest, ile tam tych wyświetleń masz. nie masz wyświetleń? No to jest kłopotliwe, bo ponad 2 miliony chyba już. O, siedl. Połowa, <laughs> połowa musi być od Pawłowicz przynajmniej nabija sobie. Możesz powiedzieć radosne cześć w końcu? No. Siema! Radosne cześć! <śmiech> Padłem na nie wierzę. Godzilla! Zniszczę wszystko. Tu chyba ściany są cienkie, może nie, nie, nie? wszystko jest, nie. jest dobrze. <śmiech> This will be difficult.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 No, to był mój pierwszy raz w Escape Roomie na żywotach. Tak, roku, to do dzisiaj zostałem rozdziewiczony. <laughs> Wszystko do <to> wycięcia. Że <laughs> będzie po tym tak <laughs> zrobić szybko. A nie, się wasz. <laughs> to są moje słowa. Dzisiaj zostałem rozdziewiczony. Trzeba cię wyciąć w ogóle całego Grześka, że nie wiem. I nowy głos w nowidzonym podcaście. Grzegorz jest tak...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 Chcę w swoim czwólu Nie, właśnie po Nie wycinaj tego, at Bo Będą przynajmniej się śmiać. Będą <grym> przynajmniej się śmiać. Przynajmniej. Przynajmniej. Był Był Ty jesteś zły. Przynajmniej. Przecież ja ja sobie robię po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 Niektórzy mówią, że Bóg tak chciał. Myślę jednak, że Bóg nie ma z tym niczego wspólnego. Co noc śni mi się Jego śmiech. Masz prawo zachować milczenie. Słyszę Jego głos. Na zawsze. Nie wiem, czy to wynik uszkodzenia szkodzenia mózgu, traumy, czy zwiastu nadchodzących wydarzeń. Nie jestem z tych, co słyszą, jak anioły czy diabły mówią, co mają robić. Wiem jednak, że zbliża się kolejne święto policji. I że On...